Obejrzeliśmy właśnie pół kilometra odmian firmy Rapul, odmian oczywiście rzepaku, a moim rozmówcą jest pan Artur Kozera, który nas po nich wszystkich oprowadzał. Panie Arturze, pytanko moje przede wszystkim jest takie, bo zaczęliśmy od odporności, od wspomnianej odporności na żółtaczkę rzep. Na ile ta choroba tak naprawdę zagraża rolnikom w Polsce, na ile jest zróżnicowana regionalnie? Jeżeli mówimy o wirusie żółtaczki rzepy, jest to na pewno jedna z chorób, chorób wirusowych, która będzie miała wpływ na plonowanie. Oczywiście on będzie uzależniony od odmiany. Jedne odmiany będą bardziej podatne na wirusa żółtaczki rzepy, a inne będą bardziej tolerancyjne. Takim przykładem tolerancyjnej odmiany może być na przykład atora, którą w zeszłym roku obserwowaliśmy, że pomimo presji ze strony wirusa żółtaczki rzepy nie reagowała spadkami plonów. Natomiast oczywiście Kolejnym krokiem jest wprowadzenie odporności, czy genoodporności na wirusa żółtaczki rzepy. Natomiast należy pamiętać, że to jest jeden z elementów, czy jedna z cech odmiany, która będzie wpływała na plon. Oczywiście będzie ona wpływała w ten sposób, że jeżeli odmiany, załóżmy, będą w okresie jesiennym zużywały energię na walkę z wirusem, równocześnie nie będą miały wystarczającej ilości energii do programowania plonu, ale też do odpowiedniego przygotowania się do warunków zimowych i też potencjalnie być może niektóre odmiany będą przez to słabiej zimowały i będzie miał to ostatecznie wpływ na powodzenie uprawy rzepaku. Czy to ma jakieś zróżnicowanie regionalne czy nie? Bo zdarza się słyszeć, że problem dotyczy bardziej południa niż północy. Problem wirusa żółtaczki rzepy generalnie dotyczy obszarów zachodniego pasa Polski. Prowadziliśmy wspólnie z Instytutem Ochrony Roślin Monitoring, w którym obserwowaliśmy, że ta porażenie wirusem żółtaczki, łutaczki Rzepy, największe właśnie jest w pasie zachodnim i jest to prawdą, że nasilenie spore jest na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Także jest to Oczywiście dotyczy to terenów intensywnej uprawy rzepaku, ale obecność wirusa żółtaczki rzepy wiąże się też przede wszystkim z wektorem, który przynosi wirusa żółtaczki Czyli rzepy, mszycą. mszycą. A ta mszyca w zależności od przebiegu warunków pogodowych i też pośrednio na wpływ na kontrolę populacji mszyc ma wprowadzenie zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych. Ta presja w zależności od roku bywa różna. Największą presją, jaką do tej pory ze strony mszyc, była w 2016. Roku. Konsekwencją tego są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, jeżeli rzepak zostanie zaatakowany przez mszyce we wczesnych fazach rozwojowych, to prowadzi to oczywiście do tego, że całe rośliny po prostu zamierają z tego względu, że ta populacja mszyc je bardzo intensywnie zatokowała. A drugą konsekwencją jest to, że mszyce przenoszą wirusa żółtaczki rzepy, a to wpływa na osłabienie kondycji roślin i też gorsze przygotowanie się do okresu zimowania. Z tego wynika, że problem jest jeszcze póki co ograniczony regionalnie i rolnicy w północnej, wschodniej części kraju mogą względnie spać spokojnie. Niestety tego nie można powiedzieć o kile kapustnych, która właściwie w dowolnym miejscu w kraju potrafi zaatakować. Jak tutaj z odpornościami sprawa wygląda? W przypadku kiły kapustnych problem generalnie rozpoczyna się od y, bardzo skróconych płodozmianów. I to jest myślę główny powód, że ta kiła w ogóle ma warunki do występowania. Druga sprawa polega na tym, że w tej chwili mamy y, w kraju odmiany, które są odporne na wybrane rasy kiły kapustnych. Tych raz oczywiście może być wiele i w każdym momencie może być odporność przełamana, więc jeżeli nawet uprawiamy odmiany z tolerancją czy odpornością na kiły kapustnych, musimy też pamiętać o właściwej agrotechnice, musimy pamiętać o płodozmianie, musimy pamiętać o wapnowaniu, o melioracjach i stosować też, wykorzystywać te metody, które mogą, będą prowadziły nam do ograniczenia ograniczenia presji ze strony kiły, aby po prostu doprowadzić pola do odpowiednich, do, do odpowiednich warunków i właściwej agrotechniki. Na liście odmian, która tutaj znajduje się, wieszona na samym początku pola, zaznaczone przez Pana zostały jeszcze inne odporności. Co to za odporności? W tym roku wprowadzamy drugą odmianę z odpornością na fom która nazywa się APR 37, czyli Adult Plant Resistance. Jest to generalnie nowość na polsku. Rynku. Do tej pory najczęściej mamy do czynienia z odpornościami typu RLM7, RLM3. Natomiast to jest nowa, nowa, nowa, nowa odporność, która ma zabezpieczyć właśnie rośliny przed porażeniem i infekcją fomą kapustych.